Jaki jest zimno, koszmarny. Witajcie. Przed mikrofonem papa. Po raz kolejny cieszę się bardzo, że jesteście ze mną i zapraszam Was do wysłuchania dwunastego Spotkania z podcastową kawiarenką Papa Cafe Za oknami sporo białego puchu mroźne powietrze rozbija się o nasze szyby łapiemy za kubek gorącej herbaty bądź kawy i oddajemy się błogiemu poczuciu ciepła które nas od tej pięknej, ale niejednokrotnie mało przyjemnej pory roku oddala na długie chwile Zaczynam Papa Cafe od muzycznych akcentów. W tym wydaniu chciałem wam wspomnieć o ciekawym projekcie, którym niewątpliwie jest zespół Iwona. Ostatnio miałem okazję wysłuchać koncertu, na którym to prezentowali oni przede wszystkim utwory ze swojej pierwszej płyty. Jest to płyta o nazwie Ratunku niestety, Proponuję Wam zapoznanie się z twórczością Panów z zespołu Iwona. Wejdźcie sobie na YouTube i obejrzyjcie tam klip zatytułowany "Stoją jak kołek. Polecam. Albo tak w ogóle zlinkuję Wam go na stronie. Będzie szybciej i łatwiej. Po odsłuchaniu odcinka wejdziecie sobie na, na stronę Papa Cafe i tam w opisie odcinka Będą linki do tych rzeczy O których mówię A no będzie na pewno Link do klipu Stojek kołek zespołu Iwona Ja natomiast sam jestem ciekawy Jak będzie się rozwijać Twórczość tego zespołu no, Od jakiegoś czasu Lubię takie Smakowite kąski objawienia muzyczne A takich ciekawych objawień w roku 2008 było kilka chyba mało kto nie słyszał w zeszłym roku o pędzącej jak lokomotywa karierze Czesława Mozilla na pierwszy singiel trafiłem wprawdzie odrobinę wcześniej no ale zanim pojawiła się płyta i została zauważona i odpowiednio doceniona mieliśmy już 2008 rok Płyta Nazywa się Debiut Chociaż to nie pierwszy twór Czesława Bo jeśli ktoś poszukał to Nie trudno było natrafić Na Tesco Value, Czyli to co Z przyjaciółmi w Danii W latach wcześniejszych Swojej muzycznej przygody Udało mu się Stworzyć No a z tej płyty to Polecam wam serdecznie taki utwór jeśli ktoś nie zna Czesława, nie słyszał nigdy projektu pod nazwą Czesław Śpiewa, a no chociaż osobiście mało, mało w to wierzę, żeby ktoś tego nie znał, ale jeżeli ktoś właśnie tego nie zna, bądź swoją znajomość ograniczył do wysłuchania promującego ten album singla, czyli maszynki do świerkania, to osobiście polecam naprawdę warto zarówno pod względem muzycznym jak i tekstowym a te teksty są nieszablonowe. teksty zostały napisane podczas spotkań internautów biorących udział w czacie projektu multipoezja takie czatowanie odbywało się i z tego co sprawdziłem odbywa się nadal na onecie i tam pod okiem Michała Zabłockiego powstają tego typu twory, utwory, wiersze. No i jak widzimy, również teksty piosenek. Zapoznałem się swego czasu z zapisami przebiegu kilku takich spotkań. Powiem Wam, że jeżeli ktoś lubi takie eksperymentowanie z poezją, z słowem pisanym, no jest to ciekawe doświadczenie polecam, jeżeli ktoś lubi takie klimaty to wejdźcie sobie wpiszcie sobie multipoezję gdzieś w wyszukiwarce i na pewno znajdziecie opis zarówno całego projektu, jak i linki do tych spotkań, do tych czatów na onecie, tam będziecie mogli przeczytać zapisy i wiersze, utwory, które powstały po takich spotkaniach wracając jednak do samego Czesława, to miałem przyjemność na zakończenie zeszłego lata na przełom sierpnia, września koniec, koniec sierpnia miałem przyjemność miałem okazję być na jego koncercie koncert niewielki w pięknej scenerii no, o samym miejscu, w którym wszystko się odbywało może kiedyś coś w moich podcastach będzie może kiedyś was zabiorę w to całkiem bliskie, a jednak odległe miejsce, które wydawałoby się, że znajduje się na końcu świata. No ale wracając do muzyki, wracając do Czesława, to podoba mi się ich koncertowy styl. Pełen luz na scenie. Mozil potrafi przerwać kawałek w połowie, bo ma coś do powiedzenia, po czym śpiewać dalej, jednocześnie grając. Jeśli ktoś chciałby zobaczyć zapis z tego koncertu, to zapraszam do mojego kanału na YouTube Odnośnik znajdziecie w moich linkach. Już go dodałem i tam będziecie mogli zobaczyć filmy, które mam dodane. Nie jest ich wiele, właśnie przede wszystkim to są filmiki z tego koncertu. Także możecie poczuć, no możecie poczuć klimat tego koncertu, który miał miejsce w sierpniu w ogóle wydaje mi się, że projekt Czesław Śpiewa jest taki typowo koncertowy bo, bo na koncertach tak przeglądałem różne klipy w wykonaniu tego twórcy na YouTubie i stwierdzam, że właśnie nadaje się to na koncert idealnie bo za każdym razem utwór jest przekręcony o 180 stopni jeszcze wszelkie te opowiastki Czesława wtrącone przed utworami czy w ich trakcie po prostu rewelacja teraz może posłuchajcie jednego z utworów, które przygotowałem kto słuchał ostatniego wydania Moje Małe Radio Wociech Powrócił nagrał podcast muzyczny tam zaprezentował kilka utworów kto słuchał tego podcastu to już na pewno zna ten utwór mi przypadł na tyle do gustu, że chcę Wam zaprezentować go tutaj, także jeżeli ktoś nie słyszał go u Wociecha, to może go usłyszeć u mnie, a jeżeli słyszał go tam, to usłyszy go po raz drugi. Mam nadzieję, że będzie tą muzykę darzyć taką samą sympatią, jak ma to miejsce u mnie. Zapraszam. Całości. utwór poleci może w tle, a ja wracam do gadania, żeby nie zmuszać co niektórych do nader częstego przewijania Papa Cafe w swoich odtwarzaczach. Tutaj stawiam wykrzyknik i mm, krzywo patrzę się w stronę Strangera. Graliście kiedykolwiek w coś na kurniku? Kurnik to jest zło. W święta z nadmiarem czasu postanowiliśmy coś zrobić no, Niekoniecznie sensownego I trafiliśmy na jedną z kurnikowych gier Mianowicie padło na kości I uwaga, kości wciągają Gra się w to na podobnych zasadach do pokera No i tak wieczorami, a w zasadzie nocą Teraz na szczęście bądź nieszczęście Tuczemy i zostajemy tuczeni na stołach rankingowych a tak udało mi się zaskoczyć jednego z domowych graczy. Posłuchajcie. Drodzy Państwo, witamy Was z turnieju na stole 17. Jest to rozgrywka na szczycie. Widzimy zawodnik Miętus 1981 ma 79 punktów. Zawodnik Kurczak 26 ma tych punktów. Już teraz 76, no jest to rozgrywka w kości, jest to mecz finałowy. Kto zwycięży, ten zdobędzie rękę Królewny. A więc może nie chcielibyśmy przeszkadzać, ale podejdziemy do jednego z zawodników, do Miętusa 1981. Witam, czy ta rozgrywka jest dla Pana bardzo ważna? Tak, jest to bardzo ważny mecz. Hmm, czy liczy pan dzisiaj na zwycięstwo? Oczywiście, chociaż będzie ciężko, bo wracam po kontuzji, bo jak wiadomo jest to bardzo kontuzjogenny sport. No tak, słyszałem, że nadwyrężył pan ostatnio nadgarstek, grając w kości, tak? Tak, zgadza się w dwóch miejscach, ale powoli dochodzę do siebie i liczę na zwycięstwo, chociaż przeciwnik, kurczak 26, jest bardzo wymagający. Hmm, a może, może coś więcej pan powie o tej kontuzji? Jak, jak ona powstała, jak to było? Gdzieś kliknął pan za bardzo myszkę, czy uderzyłem w stół po przegranym spotkaniu. Aha. W takim razie nie będę nie będę panu bardziej bardzo zajmował czasu i przeszkadzał. Widzę, że właśnie pan ustrzelił dużego strita. No, pięknie. No ale, ale kurczak, kurczak 26 goni. W takim razie dziękuję i do usłyszenia. Ostatecznie nie doczekałem końca tej rozgrywki i nie wiem, kto zdobył rękę królewnej i Pół Królestwa, czy na odwrót Królestwo i Pół Ręki, coś w tym stylu. No a dobrze, odnośnie świata podcastów, to w tym tygodniu pojawiła się ankieta zrobiona przez Filipas nie tylko dla Orów. można tam zaznaczyć, czyj podcast był dla Was objawieniem roku, głos jakiego podcastera was urzekł i tak dalej, i tak dalej. Jest tam sześć punkcików. Jeden do wypełnienia, resztę do zaznaczenia. I tak sobie myślę, że taka ankieta traci troszeczkę na wymierności w naszym przypadku, bo, bo oddać głosy między sobą, co i kto komu się w danym roku podobało, jest mniej więcej sensowne. Ale w momencie, w którym nasi słuchacze docierają do takiej ankiety, a nie znają innych polskich podcastów, to wybór jest jakby z góry nakierowany na nasz podcast. Właśnie ze względu na nieznajomość innych. Ale w końcu to zabawa wielu reguł w nieprofesjonalnym świecie podcastingu nie ma. Moja recepta byłaby taka dla moich słuchaczy, którzy nie znają jeszcze innych podcastów, no wejść na stronę podcast.pl, zapoznać się z katalogiem, zobaczyć kto publikuje regularnie i znaleźć coś dla siebie. Ja co tydzień reklamuję podcasty, reklamuję podcasterów i naprawdę są to bardzo ciekawe podcasty. Czekam na kolejne odcinki, słucham z zainteresowaniem. Także polecam i jeżeli znajdziecie trochę wolnego czasu Łapcie za swoje odtwarzacze, przejrzyjcie moje linki, albo yy, właśnie zbiór podcastów na stronie podcast.pl i pościągajcie coś, chociażby na próbę, zabierzcie ze sobą do kieszeni, do torebki i posłuchajcie, a może właśnie coś i Wam przypadnie do gustu i kolejny raz ściągniecie do posłuchania. Kolejne już odcinki danych podcastów. A teraz właśnie reklamy tych podcastów. muzyka, informacje ze świata internetu, podcastu i wszystko to, co wpadnie mi do głowy. Adres internetowy www.hofflander.net www.hofflander.net 2 H przez CH Zapraszam. Mamo, mama dostała rentę? Dostałam. Mama mi da y, trochę pieniędzy. Mama wie, jak trudno żyć człowiekowi bez pieniędzy. Ale teraz nie dziecko. Zostaw portfel z pracowanej mamy.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 przebiega takie zakładanie wytwórni porno, czy łatwe jest to do osiągnięcia. Bo to jest podcast indywidualny. Właśnie, to, nie, to nie jest podcast jest. jak... To jest podcast inny niż wszystkie. Podcast.indywidualni.org I wracamy po reklamach. A mówiąc o podcastach, to... W moim podcaście ostatnio była mała wpadka odnośnie nazwy zespołu, nazwy utworu. Natura podcastu jest taka, że osoba prowadząca niekoniecznie jest osobą kompetentną, a z pewnością nie jest osobą nieomylną. W sumie nikt nie jest nieomylny. No i tak u mnie wkradł się mały błąd odnośnie tego, o czym opowiadałem, ale na szczęście coś mi podpowiedziało, że w tym wszystkim właśnie coś nie gra, i upewniłem się w momencie zamieszczania tego pliku, co i jak, żeby rozwiać moje wątpliwości. No jak się okazało, jednak tam się pomyliłem, ale sprostowanie pojawiło się równo z odcinkiem, bo nie chciałem tego wszystkiego nagrywać od nowa. Zresztą miałoby się to sensem. No, i mam nadzieję, że tak jest ok. Czasami, gdyby wyrwała mi się właśnie jakaś taka głupota, no nie licząc tych, które wyrywają się na co dzień to prostujcie mnie na dobrą drogę. I w ten oto sposób dotrwaliście do końca tego spotkania z podcastową kawiarenką Papa Cafe. Dotrwaliście do końca marudzenia papy. No ja miałem dzisiaj kilka podejść do zaczynania nagrywania tego podcastu. Najpierw yy, jakieś rewolucje żołądkowe, co niektórzy mogli gdzieś tam kanałami usłyszeć. No właśnie fajne jest to, że Całą taką działalność Zarówno to, co robimy na YouTubie Co robimy na Fliksze, Co robimy gdziekolwiek Możemy umieszczać właśnie Odnośniki do tego na Facebooku No i ta aktywność podcasterów Na Facebooku kwitnie Tam się No, gromadzimy się tam Stadnie Podcaster występuje na Facebooku Że tak powiem no i tam właśnie kanałami mogłem puścić fragment z tego mojego pierwszego podejścia, które sobie odpuściłem. No, gdy kolejny raz usiadłem przed mikrofonem, to okazało się, że yy, ksiądz przyszedł po O takiej godzinie, o której bym się zupełnie go nie spodziewał. No i ostatecznie usiadłem przed mikrofonem późną nocą i postarałem się przekazać Wam te kilka myśli które pałętały się gdzieś tam w mojej głowie chciałem powiedzieć o tych kilku rzeczach o których powiedziałem mam nadzieję, że skorzystacie z tych moich propozycji ja już powoli się żegnam i usłyszymy się niebawem nie wiadomo dokładnie kiedy będzie kolejna Papa Cafe ale za pewnik możemy przyjąć to że mój głos w polskiej sieci już w poniedziałek, żegnam się, mówił do Was, jak co tydzień, jak co kilka dni, Papa. Pa. Cześć. Stop, stop, nie gaście jeszcze swojego odtwarzaczy. Chciałem jedną rzecz powtórzyć, o której już mówiłem, mianowicie chodzi o to, że Papa Cafe nie nadaje z Rzeszowa. Jak to niektórym zdarza się mówić. Domena jest rzeszowska, bo domeny regionalne są tanie, a Rzeszów to po prostu najbliższe takie duże miasto. Stąd domena rzeszów.pl w adresie Papa Cafe. A ja nie urzęduję Obecnie nie nagrywam I nie mieszkam w Rzeszowie Tylko w okolicy A jak ktoś jest e, Jak ktoś sobie poszuka To na przykład na Skype'ie Znajdzie nazwę miejscowości Z której nadaje Papa Żebym nie musiał tego ujawniać Tutaj w podcaście a Jak ktoś by Chciał znaleźć tego Skype'a A nie ma go u siebie To Papa Cafe z myślnikiem pośrodku. No to teraz żegnam się już całkowicie. znika Cześć.